Dobry Państwo. W ramach dzisiejszego spotkania zapoznamy się z asertywnością. Czym zatem jest i skąd przyszła asertywność? Wszystko zaczęło się od książki Herberta Fenstenheima, wydanej w Londynie w 1976 roku, a zatułowanej: Don't say yes when you want to say no. Nie mów tak, jeżeli chcesz powiedzieć nie. Czym zatem jest asertywność? Asertywność jest umiejętnością wyrażenia swojego zdania, swoich uczuć, swoich praw w sposób nienaruszający godności i praw drugiego człowieka. Z jednej strony to praktyczna umiejętność, która nie jest wrodzonym talentem, ale skutkiem wychowania, społecznego treningu i licznych ćwiczeń, a z drugiej strony asertywność to postawa, system przekonań i wartości, które wielu z nas posiadło w dzieciństwie, a potem o nich zapomniało. Wartości oparte na szacunku dla innych, bez zbytniej uniżoności i grzeczności, która nie przeprasza, a odwołuje się do poczucia własnej godności. Zasada, ja jestem ok, i ty jesteś ok” powoduje poważne i rzeczowe traktowanie innych ludzi, nawet wtedy, gdy oni nie spełniają naszych standardów. Zasada ta nie dopuszcza pouczania, udzielania rado, o które nie proszono, dawania innym do rozumienia, że zachowują się nieodpowiednio, naprawiania świata, a jednocześnie upoważnia do mówienia jasno i wyraźnie o swoim niezadowoleniu, swoich wymaganiach, oczekiwaniach i uczuciach. Na asertywność składają się cztery wzorce zachowań. Umiejętność wyrażania sprzeciwu w relacjach międzyludzkich, tak zwana umiejętność powiedzenia nie w odpowiedzi na nieuprawnione, nieuzasadnione żądania innych ludzi naruszające nasze prawo. Umiejętność komunikowania innym swoich pozytywnych i negatywnych emocji. Umiejętność proszenia innych o przysługę lub pomoc. I umiejętność inicjowania, podtrzymywania oraz ograniczania kontaktów międzyludzkich. Tak oto pojawił się praktyczny sposób, zespół technik czy przepisów zachowań pozwalający znaleźć złoty środek między uległością a agresywnością. Witany z ulgą przez wszystkich tych, którzy nie potrafili i nie potrafią rozwiązać swego błędnego koła. Ulegając często i nie potrafiąc powiedzieć nie, Ludzie ci gromadzą sobie coraz większe ilości złości, co i tak prowadzi do finalnego wybuchu agresji, a potem skruszeni, obciążeni poczuciem winy, powracają do uległości i gromadzenie gniewu rozpoczyna się od początku. Asertywność stała się wielką pomocą dla nieśmiałych, którzy cierpieli z powodu tej cechy, szukali sposobu na zmianę, oraz okazała się skutecznym narzędziem obrony przed naciskiem. W związku z czym w zawężonym i popularnym ujęciu jest często nazywana umiejętnością mówienia nie. Warto także pamiętać, że asertywność jest też umiejętnością mówienia tak, bez fałszywej skromności. Wiele naukowych badań wskazało pozytywny związek między asertywnością a zdolnościami radzenia sobie ze stresem. Brak asertywności jest istotnym czynnikiem, który prowadzi do zaburzeń emocjonalnych, depresji, lęków, gdyż u źródeł większości zaburzeń emocjonalnych i psychicznych kryją się tłumione, niewyrażone emocje. Asertywność ma ogromne zastosowanie. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości, godności, zmniejsza lęki społeczne. Pomaga we właściwym kształtowaniu młodzieży gdzie celem jest wychowanie osoby samodzielnej, odpowiedzialnej o zdrowym poczuciu własnej wartości. Asertywność służy do likwidacji lub minimalizowania konfliktów w różnych obszarach kontaktów społecznych, a biznesie z podstawą technik negocjacyjnych, współpracy między kontrahentami czy partnerami obsługi klienta. Nabywanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych przekłada się na pieniądze na powodzenie w interesach, trwałość i perspektywy współpracy. Technika otwartej dłoni okazuje się znacznie skuteczniejsza od techniki pięści. W naszym życiu przede wszystkim serdecznie pozdrawiam Dariusz Tymczewski.